Witam wszystkich serdecznie przed mikrofonem Bareka. Wysłuchacie podcastu Radio 9 Lubin. To jest audycja numer 215. Dziś już za chwilę wiadomości w trzech językach z Lubina i całego regionu, a tuż po nich magazyn o nauce i technice do potęgi 9. Dziś tematem przewodnim będzie cyfryzacja radiofonii w Polsce. Zapraszam do słuchania. Wiadomości w trzech językach. Nachrichten in Sprachen. News in three languages Przed mikrofonem Dareka to są wiadomości w języku polskim. Internetowy Urząd Pracy. Kolejkę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie można już rezerwować przez internet. Usługa jest przydatna wszystkim, którzy korzystają z usług urzędu. Rezerwacji kolejki można dokonać w celu rejestracji lub poszukując pracy. Zima na sportowo. RCS zaprasza wszystkich miłośników jazdy na łyżwach na tor do szybkiej jazdy. Otwarcie sezonu zimowego już nastąpiło. Z tej okazji Regionalne Centrum Sportowe przygotowało dla mieszkańców naszego regionu liczne promocje. Będą dbać o zabytki. Jednym z pomysłów, które chcieliby zrealizować, jest uratowanie tzw. małych koszar i stworzenie tam Muzeum Lubina. Fundacja Sapereaudy chce być widoczna w regionie i wzięła się ostro do pracy. Na razie się organizujemy, ale od przyszłego roku zaczniemy wdrażać w życie nasze projekty, powiedział przedstawiciel fundacji. Z Wrocławia Lufthansa. Wrocławski port lotniczy obsługuje coraz większą liczbę pasażerów, tymczasem Lufthansa rozszerza swoją ofertę. Z Wrocławia można polecieć już bezpośrednio do Düsseldorfu, Frankfurtu i Monachium. Linie będą obsługiwały większe samoloty, m.in. miejscowy Embraer. Już na początku grudnia nastąpi zmiana rozkładu lotów. Więcej informacji z Lubina i regionu także na www.lubin.pl Hallo, hier ist Ada und das sind die Nachrichten aus Region Lubin. Arbeitsamt online. Den Platz in der Warteschlanke beim Arbeitsamt in Lubin kann man nur vorher im Internet reservieren. Das ist für alle Kunden des Arbeitsamtes sehr nützlich. Das System entstand für die Registrierung und für die Arbeitssuche im Arbeitsamt. Sport im Winter. RCS bietet für alle Liebhaber des Skatens und des Eisschnelllaufs etwas. Die Eröffnung der Wintersaison hat bereits stattgefunden. Aus diesem Anlass hat das Regionalsportzentrum für die Bewohner aus unserer Region viele Angebote vorbereitet. Sie werden sich um die Monumente kümmern. Eine der Ideen ist, dass sie erreichen möchten, ein Museum der sogenannten kleinen Kasernen zu bauen. Sapereau der Stiftung will in der Region präsent sein und dabei helfen. Jetzt werden wir alles organisieren, aber ab dem nächsten Jahr werden wir beginnen, unsere Projekte zu realisieren", sagt ein Vertreter der Stiftung. mit der Lufthansa aus Wroclaw. Flughafen Wroclaw unterstützt eine zunehmende Zahl von Passagieren. Inzwischen erweitert die Lufthansa ihr Angebot. Aus Wroclaw kann man bereits direkt nach Düsseldorf, Frankfurt und München fliegen. Die Linien werden von größeren Flugzeugen angeflogen, wie zum Beispiel Embraer mit 100 Plätzen. Bereits Anfang Dezember gibt es eine Änderung im Fahrplan. Mehr Nachrichten aus unserer Region auf lubing.pl My name is Derek and this is news in English. Online office work. Queue of the labor office can be booked via the internet. The service is available to all customers' Office Booking through the internet can do for registration or seeking work. Winter with sports. RCS invited all lovers of skating on the track to drive fast. The opening of the winter season has already occurred. On this occasion the Regional Sports Center in Lubin has prepared several promotions. Protection of historical monuments. Separate out the foundation wants to save so called small barracks and create a museum of Lubin. As early as next year, we'll begin implementation of the project, says a representative of the foundation. from Wroclaw Airport with Lufthansa. Wroclaw Airport handles in increasing numbers of passengers. Meanwhile, Lufthansa is expanding its offer. From Wroclaw we can fly directly to Düsseldorf, Frankfurt and Munich. Lines will handle largest aircraft among other Embraer 400 passengers. Already at the beginning of December will change the flight schedule. More information from Lubin we can find on www.lubin.pl Do potęgi dziewiątej magazyn o nauce i technice Witamy wszystkich słuchaczy w magazynie do 9 o nauce i technice. Dziś powiemy o cyfryzacji, była już mowa o cyfryzacji telewizji, tak zwanym DVBT teraz coś o cyfryzacji radia, szczerze powiedziawszy nic nie wiem na ten temat. Ale jest tutaj z nami Darek, który tak jak Darku Przeciętnemu Kowalskiemu byś powiedział parę słów wstępu odnośnie cyfryzacji radia, czym jest dla przeciętnej osoby z Polski, z naszego regionu, no i jak to, że tak powiem, na przyszłość mogłoby się rozwinąć, co takiego może zaoferować nam radio cyfrowe. Cyfryzacja radia będzie się wiązała z tym, z czym wiązała się cyfryzacja telewizji, ale nie tak do końca, bo w, jeśli chodzi o telewizję, to przyzwyczaiło nas to do tego, że no jednak w momencie, kiedy zcyfryzowano cały kraj i uruchomiono telewizję cyfrową to wyłączono całkowicie telewizję analogową. Jeśli chodzi o radio będzie zupełnie inaczej, ponieważ radio cyfrowe i analogowe pracuje na zupełnie innym, w zupełnie innym paśmie częstotliwości i tutaj by, bynajmniej na chwilę obecną nie ma mowy o wyłączeniu radia analogowego. Czyli będziemy mieć wartość dodaną, będziemy mieć czegoś więcej, będziemy mieć więcej programów w lepszej jakości, o lepszym zasięgu. Jeśli chodzi o wyłączenie radia analogowego to w chwili obecnej jedynie, jedyny kraj, jedynym krajem jaki zdecydował, zdecydował się już ogłosić termin wyłączenia radia analogowego to jest Norwegia i tam to nastąpi w roku 2017, ale tylko w momencie, kiedy ten proces cyfryzacji przebiegnie, tak jak sobie oczywiście Norwegia zaplanowała. A powiedz mi, tak właśnie dla przeciwnego Kowalskiego Dlaczego akurat radio cyfrowe ma być lepsze od takiego zwykłego radia, co tam stoi u nas, czy w kuchni, czy w biurze? Trochę lekko szumi, poprawimy antenkę i odbieramy nasze lubione stacje radiowe. Dlaczego te cyfrowe radio ma być lepsze? Tak jak wspomniałeś, czasami trochę szumi, to analogowe nasze radio UKF, czyli FM, no i czasami wystarczy poprawić antenkę. Jeśli chodzi o analogowe radio, tak rzeczywiście jest. Czasami szumi, czasami coś gra lepiej. Natomiast jeśli chodzi o radio cyfrowe, to ten sygnał po prostu albo jest, albo go nie ma. Czyli albo odbieramy jakąkolwiek stację radiową, albo jej nie odbieramy. Jeśli jesteśmy w zasięgu nadajnika, to na pewno go odbierzemy. No wiąże się to na pewno jeszcze dodatkowo dla nadawców, z pewną oszczędnością. Co prawda na początek będzie to wydatek uruchomienia takich multipleksów i pierwsze to za chwilę powiemy. Multipleksy już w Polsce działają w dwóch lokalizacjach. Wiąże się to na przykład z uruchomieniem nadajników o mniejszej mocy. Radio cyfrowe nie wymaga nadajników o tak wielkiej mocy jak radio analogowe, bo na przykład, żeby odbierać w chwili obecnej radio Wrocław w Lubinie z nadajnika na Ślęży. Ono jest emitowane z mocą 120 kW, natomiast w przypadku radia cyfrowego mniej więcej zbliżony obszar będzie można osiągnąć najprawdopodobniej przy użyciu nadajnika o mocy zaledwie 10 kW, czyli mamy dużo mniejszą moc nadajnika a mniej więcej ten sam obszar znajduje się w zasięgu co dużo, dużo dziesięciokrotnie większy nadajnik yy, dotychczas analogowy. Poza tym z jednego nadajnika będzie można wyemitować cały multiplex, który w chwili obecnej, jeśli chodzi o pierwszy emitowany w Polsce, polskie radio zawiera 12 programów radiowych, a w takim multiplexie można, no, mówiąc y, takim kolokwialnym językiem, upchać kilkanaście, nawet szesnaście, osiemnaście kanałów w zależności od tego, w jakiej jakości one będą. Wiadomo, program mówiony y, potrzebuje mniejszej przepustowości danych, y, na to, może być emitowany monofonicznie i tutaj na pewno bez straty dla słuchalności. Na przykład programy informacyjne, publicystyczne, a jeśli chodzi o kanały radiowe, one mogą być emitowane z większą przepustowością danych. Wtedy takich programów w multiplexie no, troszeczkę mniej by się upchały, jak już to powiedziałem. Wspania perspektywa. Obecnie przy Radio Analogowym z jednego nadajnika jedna stacja radiowa, a tutaj aż ponad kilkanaście. Dlaczego w tym momencie z tego co słyszałem radio grupa Radia Polskiego wchodzi tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o nich, a nie próbują inne grupy znanych, popularnych stacji radiowych? No właśnie, by Obecnie uruchomione są dwa multiplexy, jeśli chodzi dwa pierwsze multiplexy, zresztą takie same w dwóch lokalizacjach, to jest Warszawa i Katowice. Są jeszcze eksperymentalne, testowe emisje w rejonie Torunia i Szczecina, ale skupimy się dzisiaj na tych, które już są. Później może jeszcze warto będzie wspomnieć o założeniach, jeśli chodzi o, o te multipleksy, o częstotliwości, ale jeśli chodzi o same programy, warto będzie pewnie wspomnieć, co znajduje się chociażby w tym pierwszym multiplexie, który już jest uruchomiony w Warszawie i, i właśnie w Katowicach. Są to przede wszystkim cztery podstawowe programy Polskiego Radia, a te ogólnopolskie, czyli 1, 2, 3 i 4. Program dla Zagranicy, czyli etniczna, wielojęzyczna stacja Polskiego Radia, a także Polskie Radio 24, czyli pierwszy całodobowy informacyjny program Polskiego Radia. No właśnie, a co z radiem cyfrowym u nas w regionie? Jak to datowo będzie wyglądało? Plan jest taki, że w roku 2014, dokładnie 1 maja, jeśli ten termin nie zostanie przesunięty na wrzesień, bo też e, być może taka, takie ryzyko istnieje, ale pierwszy planowany termin to uruchomienie e, w rejonie Dolnego Śląska, w rejonie Wrocławia tego Nadajnika, właśnie z 12 programami Polskiego Radia. Tak jak wspomniałem, te programy plus jeszcze do tego Polskie Radio Rytm Program Muzyczny. W przypadku e, regionu Dolnego Śląska i Wrocławia do tego jeszcze dojdzie Radio Wrocław oraz Radio RAM, czyli program miejski prog e, Radia Wrocław. Do tych programów wymieniłem w chwili obecnej mniej niż 12. Dlaczego? Dlatego, że do tych programów zostaną dołączone jeszcze trzy inne, które dopiero wystartują e, mniej więcej w drugiej połowie m, przyszłego roku i będzie to Radio Eureka, Radio Retro i Radio Krasnal, jak same nazwy wskazują, program popularno-naukowy, program z muzyką oldies i program dedykowany dla dzieci i młodzieży. No właśnie, jeżeli chodzi o odbiór takiego radia, bo teraz powiedziałeś troszeczkę o nadajnikach, jakie to będą stacje, na czym to wszystko polega. A na przykład chciałbym posłuchać takiego radia, czy już jest to możliwe chociażby w internecie, a od przyszłego roku w jaki sposób mogę zaopatrzyć się w jaki sprzęt, aby takie radio odebrać? Jeśli chodzi o internet, to owszem, możemy wejść sobie na stronkę polskiego radia polskieradio.pl ukośnik dab i tam możemy znaleźć wiele informacji dotyczących cyfryzacji właśnie polskiego radia. Możemy zapoznać się z ramówką tych tacji, możemy no, posłuchać ich nawet jest taka możliwość, ale to będzie radio internetowe, a właśnie tu chodzi o tą wyższość radia rozsiewczego od radia internetowego, bo jak wiemy internet ma ograniczoną przepustowość, no i niestety gdyby nagle tylu milionów słuchaczy, które dzisiaj ma radio w Polsce, chciało posłuchać jednego programu radiowego, no to niestety te łącza by się nam na tyle zapchały, że byłoby to wręcz niewykonalne w dziś, przy dzisiejszej technologii internetowej. Natomiast jeśli chodzi o radio rozsiewcze, to tak jak z telewizją, po prostu po prostu włączamy sobie odbiornik, ale właśnie, nie włączamy zwykłego odbiornika, bo nic nam to nie da. Bo tam mamy oczywiście albo pasmo AM, czyli fal średnich czy też długich, albo pasmo y, najbardziej popularne FM od 88 do 108 MHz. No właśnie, no to co to znaczy, znowu trzeba będzie kupować jakieś nowe odbiorniki, tak jak do tej pory było z cyfryzacją telewizji, czy znowu każą na, nas poślą do tych marketów po, po te odbiorniki za ileś tam 100 złotych. Jak to będzie wyglądało? No niestety, trzeba będzie wymienić odbiornik. To podstawowa rzecz, ponieważ e, jeśli chodzi chociażby właśnie o, o, o zakres radia, e, Radia cyfrowego to system DAB, plus, bo taki system jest zatwierdzony właśnie do wprowadzenia w Polsce. To zakres częstotliwości od 174 do 230 MHz, czyli tak zwane pasmo VHF3. Jeśli chodzi o inne kraje, to jeszcze jest tak zwane wysokie pasmo L, które wykorzystywane jest na przykład przez Czechy ale jeśli chodzi o tą pozostałą część Europy, czyli na przykład Niemcy, Wielka Brytania, tutaj nasi sąsiedzi po zachodniej stronie, to oni wykorzystują dokładnie to samo pasmo, które będzie wykorzystywane w Polsce. Tak niestety trzeba będzie pójść kupić sobie nowy odbiornik. W niektórych przypadkach są już dostępne na przykład takie przystawki, którą będziemy mogli, ale podłączyć tylko i wyłącznie do wieży, ponieważ ona będzie miała wyjście już analogowe audio i będzie można w ten sposób sobie rozbudować na przykład drogi posiadany już sprzęt, ale w większości przypadkach, przypadków niestety trzeba będzie zaopatrzyć się w odbiornik radiowy. A co ze sprzętem, który do tej pory, że tak powiem to świeży sprzęt, zakupiliśmy do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T. Tam jest opcja wyszukiwania i znalezienia radia cyfrowego. Co odnośnie takich odbiorników? Zanim o tym, to powiem, że większość z nas posiadając... Bo często słuchamy radia również w samochodzie, więc większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że już posiada radio właśnie, które umożliwi odbiór cyfrowych programów. Czego trzeba szukać, jeżeli chodzi o opis taki, na takim odbiorniku? Zwykle wśród przycisków znajduje się przycisk przełączania zakresów i to jest często FM i AM ale bardzo często jest to FM DAB lub FM DAB W Polsce będzie ten system bardziej zaawansowany, czyli DAB ten, który wybrali chociażby Niemcy. A co do... tak więc sprawdźcie to sobie, drodzy słuchacze, w swoich samochodach. Być może już macie radio cyfrowe i to będzie dla was ułatwieniem. Jeśli przejeżdżacie w okolicach Warszawy czy też Katowic, możecie to sprawdzić i się tego już na pewno dowiecie, albo jeśli na przykład jesteście na terenie Niemiec. Natomiast jeśli chodzi o te mm, odbiorniki, te tunery, terminale, dekodery do odbioru telewizji cyfrowej, które już kupowaliśmy, tak, w większości przypadków one oczywiście posiadają to pasmo, bowiem pasmo DABO jest jakby wydzielonym pasmem DVB-T, więc oczywiście umożliwiają one odbiór właśnie programów yy, radiowych. Tak więc nie będzie wówczas tego problemu. Będzie można również zaprogramować sobie te stacje. Jeśli jesteśmy, mieszkamy w pobliżu na przykład granicy niemieckiej, to możemy to sprawdzić i pewnie wielu z nas już wyszukało na swoich dekoderach telewizji naziemnej, telewizji cyfrowej również programy radiowe, to są zwykle programy radiowe niemieckie, nie mylić z czwartym multipleksem tak zwanej telewizji mobilnej w Polsce, bo również można tam znaleźć programy radia cyfrowego, ale to zupełnie, zupełnie inna technologia. Czyli podsumowując, kiedy w Lubinie i okolicy możemy spodziewać się cyfrowego radia i jakie to będą stacje? O stacjach już wspominałem, więc to będzie 12 programów polskiego radia, kiedy? No najprawdopodobniej w maju, na początku maja roku 2014 będzie uruchomiony pierwszy z planowanych trzech multiplexów. I jeśli chodzi o rejon właśnie nasz dolnośląski, to jeśli, tak, tak nazwano go ładnie, region, regionem wrocławskim, więc planowane trzy pierwsze multiplexy to będą właśnie Warto tutaj dodać, że, te że częstotliwości radia cyfrowego DAB są podzielone na bloki. I w naszym przypadku będą to trzy bloki. Będzie to blok 12b, 5b i 10a. E czyli częstotliwości, mogę nawet podać, 12b to jest częstotliwość 220 5,648 MHz blok 5B to będzie 176,640 MHz i blok 10A to będzie 209,936 MHz Który z tych bloków y, zostanie uruchomiony właśnie w maju przyszłego roku warte dodania jest to, że już kilka lat temu Polskie Radio Wrocław przeprowadziło próbną emisję nadajnikiem o mocy 6 kW. I żeby było ciekawiej, on obejmował idealnie zasięgiem zarówno Lubin, jak i Legnice, Polkowice, czyli cały nasz tutaj region. Czyli taką zaletą, czy zaletami radia cyfrowego jakbyśmy tak wymienili w porównaniu do radia analogowego. Przede wszystkim, jak sądzę, lepsza jakość dźwięku, ale to też zależy od przepustowości w chwili obecnej, programy są emitowane z przepustowością od 72 do 128 kilobitów na sekundę w kompresji AAC+. Czyli jest to taka no, cyfrowa jakość, której bardzo często słuchamy w jakoś, chociażby jako MP3 na naszych odtwarzaczach. Niektórym może się to wydawać na przykład 72 kb na sekundę dość niską przepustowością, do, dość niskim bitrate'em, ale trzeba brać pod uwagę, że na przykład taką przepustowość ma program Mówiony, Polskie Radio 24, który jest radiem informacyjnym. Więc jeśli chodzi o program Mówiony, można sobie pozwolić na to, żeby właśnie ten program był w tym niskim bitrate'cie, ponieważ przekazywana jest wyłącznie mowa. No, w chwili obecnej, jeśli chodzi o właśnie multiplex polskiego radia, najwyższy bitrate z tych informacji, do jakich udało mi się dotrzeć, uzyskuje program drugi, czyli właśnie z muzyką klasyczną, coś dla melomanów. To jest właśnie te chyba najpopularniejszy bitrate, jeśli spotykamy go w internecie, czyli te 128 kilobitów na sekundę. Jeszcze ta wyższość właśnie radia cyfrowego, to to że oprócz yy, samego programu radiowego, czyli dźwięku, będzie można przesyłać dane multimedialne. I tutaj dochodzi jeszcze y, tak zwane DMB to wykorzystuje chociażby program czwarty Polskiego Radia, ale to wykorzystuje wiele stacji za granicą, na przykład radio RBB w Berlinie mm, prezentuje coś w rodzaju cyfrowej telegazety jeśli odbiornik ma odpowiedni e, ekranik, wyświetlacz to oczywiście będzie można wyświetlać dodatkowe informacje, informacje tekstowe można wyświetlać tam nawet e, chociażby ramówkę programową wyświetlać okładkę e, piosenki z pły i płyty z, e, z, e, jeśli chodzi o wykonawcę muzycznego można wyświetlać zdjęcia na przykład ze studia w którym są goście, żeby można było zobaczyć kto właśnie w danej chwili kogo słuchamy na przykład, a już nie tylko go słyszymy, ale będziemy mogli go na przykład zobaczyć. Wspominałeś też o nadajnikach do 10 kW. Czy jest to oczywiście jakiś taki mniejszy koszt eksploatacyjny? No na pewno jest to mniejsza moc, czyli przysłowiowe mniejsze zużycie energii elektrycznej, tak to można by nazwać. Bo obecnie nadajnik taki analogowy to... Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o Radio Wrocław, które odbieramy go w Lubinie ze Ślęży na 102,3 MHz, to w chwili obecnej to jest na FM 120 kW. A tutaj będzie można dotrzeć do Lubina z programem radiowym o takiej samej, czasami może nawet lepszej jakości, w odbiorze stacjonarnym z nadajnikiem zaledwie 10 kW. Czyli 12 razy mniej. Czyli 12 razy mniej, i oczywiście można to dostrzec chociażby w tych mapkach, które były prezentowane. I, i na przykład są prezentowane, jeśli chodzi o te zasięgi na przykład na terenie Niemiec. To nadajnik właśnie rzędu 10 kW obsługuje obszar w promieniu około 100, nawet 120 km. Ten multiplex test testowy, który jest nadawany ze Szczecina, można podobno nawet w Gorzowie Wielkopolskim odebrać. Zdarzają się takie sytuacje. Darku, już tak na koniec. Wspominałeś, od następnego roku będzie tych kilkanaście stacji radiowych z grupy Radia Polskiego. Tematycznie, jak to będzie się układało? Programy głównie te, które już znamy w tej lepszej jakości, plus nowe, muzyczne, informacyjne, ale tak jak wspomniałeś na samym początku, niestety nie znajdziemy tam jeszcze tych stacji komercyjnych, czyli nie znajdziemy tam radia RMF, nie znajdziemy tam jeszcze radia Z, ESKI i tak no dalej. Mam nadzieję, że miejmy wszyscy nadzieję, że oczywiście ta cyfryzacja przebiegnie w taki sposób, że wszystkie najważniejsze programy radiowe, które mamy, będziemy mogli odebrać a w tych trzech multiplexach razy 12 kanałów to przynajmniej 36 programów radiowych w dobrej jakości w każdej lokalizacji będziemy mogli mieć a dzisiaj w Lubinie na FM możemy odebrać bez problemu około zaledwie 14 stacji to też w zależności od tego w którym miejscu w Lubinie się znajdujemy i jaką anteną FM dysponujemy zwykle około 10 do 14 stacji w Lubinie odbierzemy a tutaj będziemy ich mieć jeśli będą uruchomione wszystkie trzy multipleksy, nawet około 30-40, a być może nawet więcej, jeśli to będą na przykład programy jakieś mówione jeszcze. Radio mówione ma swój urok. No właśnie, według takiej Twojej opinii prywatnej, czy jest to jakaś szansa dla takich stacji lokalnych? Ja uważam, że tak, ponieważ no niestety, jeśli chodzi o cyfryzację telewizji, pominięto troszeczkę programy lokalne i tam gdzie telewizje mm, lokalne były nadawane rozsiewczone, niestety zniknęły. Przykład chociażby sieci telewizji Odra w naszym regionie, która niestety z nadajnika naziemnego musiała zniknąć. Możemy odbierać ją dzisiaj tylko w internecie, a serwisy informacyjne również za pośrednictwem sieci kablowej. Tutaj mam nadzieję, że te regulacje, które są i wolne częstotliwości zapewnią również powstawaniu chociażby nowych podmiotów, czyli pojawianiu się nowych radii typowo lokalnych, o bardzo małym zasięgu, zasięgu typowo chociażby miejskim, po to, żeby dostarczać jak najświeższych, lokalnych informacji cały czas. Być może powstanie jakieś radio centralne, wzorem chociażby telewizji, z Za oceanu, gdzie jest jeden program sieciowy, a jednak te programy informacyjne, lokalne, no, wiodą prym i są jakby te rozszczepienia lokalne, regionalne. Radio cyfrowe bardzo fajna opcja. Jak myślisz, jeżeli taki przeciętny Kowalski chciałby się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat tego radia, bo ta nasza audycja nie wystarczyła tak w zupełności, albo przypomnieć niektóre rzeczy, o których już wspominałeś, gdzie takich informacji można zaczerpnąć? Odeślę chyba do tak zwanego wujka Google. Wygooglujcie sobie Radio Daby Plus, na pewno znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat. A ja chciałem na koniec przypomnieć, że oczywiście podcastowe dziewiątki na całym świecie cyfrowo przez internet słuchacie już od 6 przeszło lat. Także no jesteście przyzwyczajeni do cyfrowej jakości i tak jak podcastowa dziewiątka tą jakość zwiększała, bo pamiętam, że pierwsza audycja była wyemitowana zaledwie z bitrate'em 64-kilobitowym i tutaj było z założeniem to radio mówionym, dzisiejsza audycja co prawda też jest mówiona, ale w dziewiątce audycji muzycznych nie brakuje i chociażby z tego powodu ten bitrate już od ponad roku wynosi 120, 192 kb w naszym przypadku, czyli przewyższamy radio cyfrowe, to rozsiewcze w chwili obecnej. Technicznie mamy możliwość, dziewiątka również ma możliwość, jeśli chodzi o internet, również wyższy bitrate uzyskiwać, ale bierzemy pod uwagę, że słuchacie nas również na urządzeniach mobilnych, a wiadomo, że one są oparczone ograniczeniem tutaj internetowym, tutaj już wchodzimy w, w radio internetowe, które nie ma związku z radiem tym cyfrowym, o którym dzisiaj mówimy, ale właśnie dodam jeszcze na koniec, że było takie pytanie kiedyś, dlaczego wyższy bitrate jeszcze w dziewiątce nie jest, a chociażby dlatego, żeby właśnie ściągając podcast na nasz telefon, no zużyć tylko zaledwie chociażby 30-35 megabitów z naszego transferu, a nie na przykład 100 czy 150, jeśli ten bitrate byłby bardzo, bardzo wysoki. I oby tak zostało. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Podkaście numer 215 to wszystko. Kolejna audycja numer 216 już za dwa tygodnie. Wiele ciekawostek yy, będziecie oczywiście mogli znaleźć, jak zwykle w podcastowej dziewiątce. Zapraszam wszystkich za dwa tygodnie do audycji numer 216. Do usłyszenia. Cześć.